Witamy Państwa po godzinie 17. program trzeci Polskiego Radia. Trzeci dzień kwietnia jest Wielki Piątek, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Czas na serwis, Małgorzata Spór, Radosław Mróz. Tragiczny finał poszukiwań w Bieszczadach, zginęła młoda turystka. 75 lat mija od zbrodni katyńskiej. XX wiek nie zna drugiej takiej zbrodni. Mówił prezydent na uroczystościach w Warszawie Smog ponad limitem i to już w sześciu polskich miastach Poszukiwana od wczoraj w Bieszczadach turystka nie żyje. Ratownicy znaleźli jej ciało w okolicach Kopy Bukowskiej, w dolinach potoku Rostoki. 25-latka wczoraj około 16 zawiadomiła telefonicznie Gopr, że zabłądziła między szczytami Halicz i Rozsypaniec. Potem kontakt z kobietą się urwał. Ratownicy ruszyli na pomoc, ale poszukiwania trzeba było w nocy przerwać z powodu trudnych warunków pogodowych. Wznowiono jej rano. W akcji brało udział w sumie ponad 50 ratowników i straż graniczna z psem tropiącym. Informuje dyżurny bieszczadzkiej grupy Gopr z ustrzeg Górnych Edward Marszałek. Około godziny 12.45 odnaleziony został but, poszukiwany później polar, no i już kwestią czasu było dotarcie do niej. Poszukiwana zeszła północną, zachodnim ramieniem Kopy Buchowskiej w kierunku potoku Rostoki, ale tam w granicy lasu niestety zmarła. Ratownicy ostrzegają także tych, którzy wybierają się w góry na świąteczny wypoczynek. W górnych partiach Bieszczad są bardzo trudne warunki. Obowiązuje drugi w pięciostopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. Wiele szlaków jest nieprzetartych także w Beskidzie Sądeckim i Niskim, ostrzega Grzegorz Sus z Krynickiego Gopru. Jeśli chodzi o osroniska, to te drogi będą przetarte, natomiast szlaki górskie przez najbliższe kilka dni na pewno będą zasypane śniegiem. W tym momencie świeżego śniegu nasypało około 30 cm i oczywiście czasy przejścia są dużo dłuższe niż w czasie, gdy śniegu nie ma i trzeba trzymać się zasad takich typowo zimowych, czyli najlepiej rakiety bądź narty turowe, odzież termiczna, Także w Tatrach Wielkanocy zapowiada się bardzo śnieżnie, obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Dla narciarzy prognozy są dobre, ale ratownicy odradzają wycieczki w wyższe partie gór. To 75. rocznica ukrzyżowania na wschodzie elit naszego narodu, tak prezydent Bronisław Komorowski mówił w Warszawie o zbrodni katyńskiej. 3 kwietnia 1940 roku NKWD zaczęło wywozić z obozów polskich oficerów. Pierwsze transporty śmierci z jeńcami ruszyły z Kozielska. O uroczystościach w stolicy Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent, premier, minister obrony, ale także rodziny katyńskie, kombatanci i harcerze, w sumie kilkaset osób, wszyscy zebrali się na Placu Piłsudskiego, żeby uczcić ofiary zbrodni katyńskiej, a dokładnie pierwsze transporty Polaków do obozów zagłady. Stalinowcy zbrodniarze wymordowali prawie wszystkich wziętych do niewoli w 1939 roku polskich oficerów. XX wiek nie zna drugiej takiej zbrodni. Mówił Brońsaw Komarowski, apelował Apelowało nieustającą pamięć o wydarzeniach sprzed 75 lat. Ta pamięć dla rodzin katyńskich jest bardzo ważna. Przyznaje Ewa Sitarska. W Katyniu straciła ojca. Przez dziesiątki lat moja matka żyła pod ciężarem braku wiedzy nawet o miejscu pochówku. I po prostu to są jedyne momenty, kiedy można wracać pamięcią do tych ludzi, których tyle lat nie ma. Kilkuletnia Ewa Sitarska, jej matka i babka zostały zostały zesłane przez Sowietów na 6 lat do Kazachstanu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pół tysiąca złotych dla rodziców dzieci do trzeciego roku życia. Pomysł na wsparcie opieki nad maluchami ma Związek Dużych Rodzin 3+. Specjalny opiekuńczo-wychowawczy bono wartości 500 złotych miałby trafiać do rodziców co miesiąc. Ministerstwo Pracy nie mówi nie, ale najpierw chce zorganizować program pilotażowy. Łukasz Hart, ekspert Związku Dużych Rodzin 3, podkreśla, że celem tego projektu jest m.in. zwiększenie dzietności w Polsce oraz zmniejszenie kosztów opieki nad małymi dziećmi. Według niego w naszym kraju nie ma narzędzi, które wspomagałyby opiekę nad dziećmi między pierwszym a trzecim rokiem życia. Bon wypełniłby tę lukę. Mógłby on wspomagać rodzica, który zostaje z dzieckiem, ale równie dobrze mógłby być wydany na inny rodzaj opieki. Wierzymy w to, że ten Bon wykreuje również popyt na pewne nieformalne, rodzinne, w cudzysłowie żłobki czy dziennych opiekunów, co może wspierać również paradoksalnie Aktywność Związek zaznacza, że dopóki koncepcja bonu nie zyska akceptacji rządu, samorządy na własną rękę mogą go wprowadzać lokalnie. Minister pracy Władysław kośniak kamysz uważa, że propozycja wprowadzenia bonu opiekuńczo-wychowawczego jest dobrym kierunkiem wzmacniania polityki prorodzinnej i zapowiada przeprowadzenie akcji pilotażowej. Warto zrobić pilotaż z marszałkami województw, będę chciał się spotkać w tej sprawie, żebyśmy przedyskutowali, jak mogą w swoich regionach zbadać możliwość zastosowania nowego rozwiązania systemowego. Bon opiekuńczo-wychowawczy po karcie dużej rodziny jest kolejną. Propozycją Związku Dużych Rodzin 3, Monika Gosławska, Polskie Radio. Na koniec jeszcze smogowy alarm. Już w marcu w sześciu polskich miastach został przekroczony roczny limit zanieczyszczeń. Chodzi o Warszawę, Kraków, Wrocław, Katowice, Nowe Sącz i suchą Beskicką. Przyczynił się, przyczyniła się do tego branża energetyczna, która opiera się głównie na węglu. Sami Polacy, którzy palą w domowych piecach nawet śmieciami, a swoje dokłada też transport i przemysł. I jak temu zapobiec? Zdaniem Iwo Łosia z Greenpeace'u konieczne są reformy związane z odnawialnymi źródłami energii. Będziemy dostawać tę samą energię w tym samym gniazdku, będziemy mogli podłączyć nasze radio czy pralkę. Są wykonane liczne analizy ekonomiczne wskazujące na to, że nam się to będzie opłacało, ponieważ teraz dopłacamy miliardy złotych do sektora energii oraz kolejne miliardy złotych obciążają budżet państwa w związku z chorobami, na które zapadamy przez zanieczyszczenie powietrza z sektora energii. Według Europejskiej Agencji Środowiska aż sześć polskich miast znalazło się wśród dziesięciu, w których najczęściej przekroczone jest stężenie groźnego pyłu MP10. Pozostałe cztery znajdują się w Bułgarii. To był serwis trójki. Jest Premio Opony Autoservice. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl O sporcie, Tomasz Gorezdowski, witam. Trzeba być szybko, czy trzeba być wolno na początek? K mądrze i treściwie. To szybko. Jadący Fordem Fiesta R5 Kajetan Kajetanowicz zajmuje szóste miejsce po trzech odcinkach specjalnych rajdu Irlandii, trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Nie znamy tych odcinków, nie wiemy, gdzie te niespodzianki czekają na nas. E, czasami nas zaskakują. E, zawodnicy, którzy mają tutaj doświadczenie na tych e, odcinkach, czują większy komfort, <grydy> ale i tak e, świetne czasy, zwłaszcza na drugim odcinku specjalnym. Na trzecim e, przydarzyła nam się przygoda. Tuż po starcie odjechał nam tył. Potem się dowiedzieliśmy od Craiga, że to był olej. Takich rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Prowadzi właśnie irlandczyk Craig Breen jadący Peugeotem 208 R5. W sobotę o 15 siatkarki Chemika Police zagrają z w Wendo Yamai Busto Arsizio w pierwszym półfinale turnieju Final Four Ligi Mistrzyń mówi zawodniczka chemika Anna Werblińska. Zespół jest bardzo fajnie złożony. No jest nasza Polska rozgrywająca Asia Wołosz. Grają szybką i kombinacyjną siatkówkę. W tym sezonie myślę, że niejednokrotnie pokazałyśmy, że potrafimy grać bardzo dobre spotkania. Wygrywałyśmy z Dynamo Kazaj czy z Rabbitą Baku, także to jest dla nas na pewno bardzo motywujące. Kibice, którzy tutaj przyjdą, a wiem, że licznie przyjdą, mimo tego, że są święta Wielkanocne, które są dla nas bardzo ważne, będą nas dopingować i będą naszym siódmym zawodnikiem. A zatem do boju, a w drugim sobotnim meczu zagrają ze sobą tureckie zespoły, Bank i i Echa Chibashi Stambuł. W niedzielę wielki finał. I jeszcze w sprawach siatkarskich wielka radość. W Rzeszowie po Piotrze Nowakowskim i Fabianie Drzyzdze jest kolejny zawodnik, który przedłużył kontrakt z klubem. Na dwa kolejne lata z Rysowi związał się niemiecki atakujący Johan Szeps. W rzeszowskiej drużynie zdobył już złoty i srebrny medal Mistrzostw Polski, Super Puchar Polski no i ostatnio i drugie miejsce w edycji Ligi Mistrzów. Z kolei w Chinach żal. Złoty medalista olimpijski z Aten oraz były mistrz i rekordzista świata w biegu nad 110 metrów przez Płotki Liu Xiang kończy karierę Oficjalnie ma stać się to za chwilę. Przypomnę, Shang przegrał nie z rywalami, a z kontuzjami. Od wycofania się z igrzysk w Londynie w ogóle nie startował. No ale bohaterem Chin był, jest i zapewne jeszcze długo będzie, a za dwie godziny u nas więcej o pasjonująco zapowiadających się meczach piłkarskich weekendu w Europie. Sponsorem programu był premio opony autoserwis. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Troszkę jestem rozżalony, panie redaktorze, bo o błękitnych ze Stargardu nic nie było. O błękitnych będzie, kiedy przyjdzie ich pora, mm -hmm. y, a przyjdzie ich pora podczas Rewanż. rewanżu, ale widzę, że jakoś nie zainteresował Cię drugi półfinał, prawda? Mm, no mniej. No właśnie, i dobrze. Szczerze, i dobrze. Tak, jakoś entuzjazm wygasł w tej sprawie 10 minut po 17. Jutro proszę Państwa nieco więcej słońca, ale możliwe są przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, na zachodzie nad morzem deszczu, po południu gdzie niegdzie nawet możliwe burze. Będzie nieco cieplej niż dziś od 5 do 8 stopni. W niedzielę od 4 stopni na Podlasiu do 7 na Dolnym Śląsku po Morzu Zachodnim. Opady w centrum na wschodzie, w poniedziałek bez opadów na zachodzie, tam pojawi się słońce, ale na termometrach bez zmian od 4 do 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy plus minus. Weekendowe wydanie Rzeczpospolitej. Plus za formę, plus za treść, plus więcej stron. Minus wychodzi tylko w weekend. Zapraszam do lektury. Bogusław Krabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.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 Le secret de la ville, pourquoi Simplement pour te créer Et pour te regarder Et si tu n'existes pas Moi, pourquoi j'existerai pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret, et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer un bout. Jodasin to historyczne porozumienie. W Lozanie, Chiny, Francja, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy zawartły, zawarły układ z Iranem w sprawie programu nuklearnego. Raport w tej sprawie przygotował dla państwa Łukasz Walewski. W Iranie radość, bo wreszcie po dekadzie zniesione będą stopniowo sankcje zachodu wobec tego kraju i będzie on mógł bez obaw rozwijać energetykę jądrową. Szef irańskiej dyplomacji Mohamed Sarif po powrocie z Lozanny witany był niczym bohater przez wiwatujące tłumy stojące na trasie przejazdu jego samochodu. Jesteśmy szczęśliwi, tacy szczęśliwi. Nie mogliśmy przez 10 lat się rozwijać. To dla nas prawdziwe zwycięstwo. Irańczycy są przyjaźni. Nie jesteśmy przeciwni żadnemu krajowi świata. Kiedy widzi się tylu szczęśliwych ludzi, samemu jest się szczęśliwym. Sam minister Zarif przywożąc dobrą nowinę powiedział wprost. Program nuklearny będzie kontynuowany. Żadna z naszych instalacji nie zostanie zamknięta. I dodał, że jeśli Zachód będzie chciał wrócić do sankcji, to Iran też będzie mógł zerwać porozumienie, a to oznacza powrót do wojskowego wykorzystania programu nuklearnego. Ale to układ symetryczny. Sankcje będą znoszone stopniowo, o ile Iran będzie przestrzegał postanowień, czyli nie będzie próbował konstruować bomby. To ma gwarantować pokój, wyjaśniał prezydent Barack Obama, mówiąc o historycznym porozumieniu. Które, jeśli w całości wejdzie w życie, zapobiegnie uzyskaniu przez Iran broni jądrowej. To była jednak długa batalia. Islamska Republika Iranu rozwijała swój program nuklearny przez dekady. Gdy zostałem prezydentem, Iran miał tysiące wirówek, które mogły produkować materiał do bomby. I miał ukryte ośrodki jądrowe. Powiedziałem wtedy wprost, że możemy to rozwiązać tylko na drodze dyplomatycznej. Gdy Iran nie chciał negocjacji, nakłoniliśmy świat do nałożenia na niego najpoważniejszych sankcji w historii, które miały poważny efekt dla irańskiej gospodarki. Same sankcje nie pomogły ...mogły powstrzymać programu nuklearnego, ale pomogły sprawić, że Iran usiadł do stołu negocjacyjnego. A co dokładnie przewiduje porozumienie z Lozanny? Przede wszystkim oddala w czasie możliwość skonstruowania przez Iran głowicy nuklearnej. Dotąd czas ten szacowano na dwa, trzy miesiące, a gdy wejdzie w życie porozumienie, Iran będzie na to potrzebował roku. A to daje potrzebny czas, aby świat się o tym dowiedział i mógł temu zapobiec. Jak to możliwe? Bo Teheran zrezygnuje z dwóch ścieżek do wyprodukowania paliwa... do bomby, czyli wzbogacania uranu albo produkcji plutonu. Zmniejszy o dwie trzecie liczbę wirówek do wzbogacania uranu nie będzie korzystał z nowych technologicznie urządzeń i nie będzie wzbogacał uranu powyżej poziomu potrzebnego tylko do energetyki i zredukuje jego zapasy. A po drugie zrezygnuje z reaktora na tak zwaną ciężką wodę waraku, który produkował pluton. Iran zgodził się też na częstsze niż w innych krajach inspekcje. Niektóre postanowienia mają obowiązywać przez 10 lat, inne przez 15. To są rzeczywiście ustępstwa ze strony Iranu, przy czym trzeba pamiętać, że to są ustępstwa na czas obowiązywania tej umowy. Natomiast Zachód też ustąpił w podstawowej sprawie, czyli co było powodem nakładania tych sankcji. W tych sankcjach Rady Bezpieczeństwa od 2005 do 2009 roku była mowa o tym, że Iran w ogóle nie ma prawa do wzbogacania uranu. Irańczycy są też zwycięzcami tego porozumienia. Przypomina dr Marcin Andrzej Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Analitycy są jednak ostrożni, bo to na razie tylko ramy porozumienia, które ma być podpisane w ciągu trzech miesięcy. John Alter z Amerykańskiego Centrum Międzynarodowych Studiów Strategicznych podkreśla, że pozostaje strategiczne pytanie. Co jeśli zachodni partnerzy będą podzieleni co do tego, na ile Iran przestrzega porozumienia? Jest wiele potencjalnych pułapek. Głównie chodzi o liczbę i rodzaj wirówek, o to, jak je łączyć, wiele spraw technicznych. Nie potrafię sobie wyobrazić całkowitego porozumienia, co jest dozwolone, a co nie. Obie strony mają własny sposób rozumienia tej kwestii. Amerykanie i Zachód mogą mówić, to jest twardo uzgodnione a Iran mamy pewną elastyczność. Naturalnie porozumienie nie podoba się Izraelowi. Teraz trzeba będzie premiera Benjamina Netanyahu uspokoić i to najtrudniejsze obecnie zadanie dla Baracka Obamy, ale już zapowiedział, że się za to zabiera. Otwarte pozostaje też pytanie, czy na zniesienie sankcji ONZ-u wobec Iranu zgodzą się Rosja i Chiny, które mając w Radzie Bezpieczeństwa Prawo Weta mogą chcieć grać tą kartą, załatwiając własne interesy. Tę relację przygotował dla państwa Łukasz Walewski. 19 minut po 17.00 Pender już przy telefonie 7 trójek na początku 22 ZD3 Małpa Polskie Radio .pl. To Kansas close Just in the wind All they are is dust in the wind Same old song Just a drop of water Panie Adamie, witam, halo. Kłaniam się panu. Witam pana. Kłaniam się słuchaczom, kłaniam się, żeby nie popełnić błędu, osobie realizującej audycję. Panie realizator, ja myślałem, że pan to sprawdza. Akurat nie, nie miałem takiej możliwości. Panie redaktorze, w godzinach wczesno-popołudniowych pogoda się u nas tak wykrystalizowała, uspokoiła, mm -hmm. szło słońce, że można było pójść nad jezioro. Wsiałem lekką wędkę i te kilkadziesiąt, kilkaset metrów przyspacerowałem się nad jeziorko. Nawet i... w święta Pani mnie przepuści. Nie wie Pan, celowo. Bo wczoraj nie byłem, przeczoraj nie byłem. I na takie ciasto kolorowe z aromatem waniliowym w znanym mi tylko miejscu złowiłem kilkanaście wzdręk. Pospolicie zwanym krasnopiórami. Aha. Taka piękna ryba, kolorowa, podobna do czerwone płytewki ma. Tak, takie czerwone, ostro czerwone. I tak sprawiłem je, leżą teraz w chłodziarsek, tak zastanawiam się co z nimi zrobić. I mam taki pomysł, żeby mm -hmm. zrobić je w zalewie odstowej. Powiedz pan, dlaczego w poniedziałek, znaczy w drugi dzień świąt na kolację, to już ludzie nie chcą nic jeść. Bo po tych dwóch dniach czy trzech dniach. Tak A powiem, taką rybkę w zalewie, właśnie, to zawsze w zalewie, zmieszczą, tak? Delikatne, białe mięso, wie pan smaczne i jak pasy żołądkowe potrzebują, nie? Mm. Coś trabić. już panu zazdroszczę, panie Adam. I, i wie pan co, jak tą rybkę się tak zje drugi dzień świąt, to pierwsze ten układ trawienny się wyreguluje. Dobrze się śpi i rano się staje z taką chęcią do życia. Czego panu i sobie życzę 22 minuty po godzinie 17. Co w, mowie Co w mowie piszcze? Gaduła z pana Adama, ale ja nigdy nie mogę sobie odmówić przyjemności porozmawiania z panem tak Adamiem. Jest bardzo ciekawe. Katarzyna Kłosińska w naszym studiu. Witam panią profesor. Dzień dobry. Jak mówimy o świętach, które będziemy obchodzić? Święta wielkanocne czy też wielkanocy? Czy Wielkiej Nocy? O, Wielkiej Nocy? I tak, i tak, i tak. Przy czym właśnie nawet Wielkiej Nocy możemy zapisywać na, na dwa sposoby. Mhm. Wielkiej Nocy łącznie, tak jak do Białego Stoku czy do Krasnego Stawu. Chodzi o to, że, czy, że ten przymiotnik Wielka od, może się odmieniać w środku, nawet jeżeli jest w środku wyrazu. Czyli Wielkanoc przed świętami Wielkiej Nocy. Prawda? I to piszemy Wielkiej Nocy łącznie. Albo też osobno i wtedy oba wyrazy dużą literą. Czyli... Jeśli osobno, to w środku myślniczek? Nie, nie. nie, nie to Jeśli to byłby łączniczek, mhm. ale nie dajemy tutaj łączniczka, ani myślniczka, ani nic mhm. innego. Wielka Noc, Wielka Noc. Tak jakbyśmy mieli przymiotnik z rzeczownikiem. Ale jednak zdecydowanie lepsza... Znaczy jakby Bardziej się przyzwyczailiśmy do tej pisowni łącznej, a już w tej chwili do tego m, takiego nie tego um, przymiotnika w środku, czyli święta Wielkanocy albo no też właśnie, tak jak powiedziałam, Wielkiej Nocy. Skąd się wziął śmigus, dyngus? Bo to przecież określenie, które będzie często no, używane. No, ono jest, powiedziałabym już od tygodnia, nieustannie za oknem mamy śmigus, dyngus. Co ważne, śmigus, dyngus, a nie śmingus, dyngus, jak niektórzy mówią. To częsty e, chyba błąd. Tak, tak, częsty błąd, no bo dyngus, no to śmingus, prawda? No, Chciałoby się prosi. Aż się prosi, a, ale nie. Zasadzka. A tu nie. A tu jest taka zasadzka. I tutaj jest ta mała kreseczka po środku, którą a. nazywamy łącznikiem, nie mhm. myślnikiem. I oczywiście piszemy te dwa wyrazy małą literą, śmigus, dyngus, to nie jest żadne święto. I oba słowa pochodzą z języka niemieckiego, chociaż zwyczaj polewania się wodą w ten poniedziałek wielkanocny jest oczywiście polski. Ten śmigus pochodzi podobno, bo to też... Tak, na 90% można stwierdzić, że tak jest. Od y, słowa takiego rzeczownika, szmek Ostern, które y, oznaczało takie jakby y, bicie się, znaczy wielkanocne bicie się, coś mhm. takiego, bo to szmaken to było bić. Y, I. Y, Wtedy był taki zwyczaj, oczywiście, że w ten poniedziałek wielkanocny bito się ruzgami. Zresztą to też jest czasami jeszcze praktykowane w Polsce, w niektórych regionach. I u nas się mówi na przykład, że się śmiga kogoś, prawda? Mm -hmm. to, to są te śmigi, te takie ruzgi, jakby, którymi, którymi się bije. A ten dymgus to kiedyś oznaczało, bo śmigus to właśnie oznaczało to bicie się tymi rózgami i też polewanie się wodą później. Natomiast dyngus nie miał związku początkowo z tym polewaniem się wodą. Inaczej mówiąc, ten dyngus to był okup, który dawano no, ludziom, a właściwie tacy, chłop, tacy chłopcy, a więc chłopcom, którzy przychodzili z wiadrami wody, żeby oblać gospodarzy albo właśnie żeby mhm. smagać ich tymi śmigami. No i mm <laughs> Ci musieli, ci te ofiary nie doszły, musiały się jakoś wykupić. Dawano wódkę albo jedzenie i to właśnie był ten dingus. I słowo też pochodzi z języka niemieckiego. Tutaj są różne koncepcje, ale w każdym razie język niemiecki jest u źródła. Najprawdopodobniej właśnie od słowa dingus, które oznaczało okup. Tak Wiem, jest. że na dziś także wybrała pani list od pani Moniki. Tak, pani Monika napisała taką dosyć, znaczy roz, ro, była bardzo rozżalona. Na, mhm. kiedy pisała do mnie, ponieważ niebawem wychodzi za mąż. W ogóle święta to jest też taki okres ślubów, ale pani, pani Monika I poskarżyła się, tak? I poskarżyła się. Na męża? Się. Nie, nie, na męża nie właśnie. Ona tak bardzo chciała być związana ze swoim mężem, że chciałaby przyjąć po ślubie nazwisko z przyrostkiem Owa, a więc mhm. tutaj pani Monika no, upoważniła mnie do tego, żeby podać nazwisko jej narzeczonego. Narzeczony nazywa się Karwat, ona chciałaby po ślubie w dokumentach karwatowa. karwatowa. Ale to jest niemożliwe, dlatego że zgodnie z przepisami obowiązującymi i to nie przepisami językowymi, tylko przepisami prawa, nie można do dokumentów wpisać nazwiska z tym przyrostkiem Owa albo Uwna, mhm. no bo ich córka byłaby Karwatowa. Ale można przyjąć na, na życie No, to, to po prostu tak. Oczywiście umawiamy się... I tak, często mówimy. ona się przyjmuje, Tak, prawda? często panie o sobie mówią, właśnie przedstawiają się, na przykład Nowakowa. To są te nazwiska zakończone spółgłoską, a jeżeli jakaś pani by wyszła za pana Kulesze, to jak by się nazywała pana, pan hmm. zdaniem? Kuleszyna? Tak, Kuleszyna, oczywiście, a córka Kuleszanka, prawda? Tylko to, tego też oczywiście nie można wpisać sobie do dokumentów. Mm, tylko te, naz, te nazwiska, które mają m, zakończenie Skicki, no to mogą przyjąć, znaczy nie mogą, nie mogą, tylko muszą przyjąć formę żeńską, czyli żona pana Kowalskiego to Kowalska. A biały, cichy? To jest ciekawa sprawa, dlatego, że m, m, jeżeli mężczyzna się nazywa na przykład biały, mhm. to kobieta po ślubie może się nazywać albo biały, albo biała. I, hmm. Tak, znaczy no, a kto, się o decyduje? A, może Ona sama sobie wybiera. Uh -huh. I teraz y, zdarza się, ja przynajmniej słyszałam o dwóch takich wypadkach, kiedy w rodzinie matka na przykład była biały, a córka już biała. Uh -huh. Dlatego, że kiedy państwo młodzi zawierali ślub, nie wiedzieli, że jest taka możliwość, że kobieta może sobie przyjąć tę formę żeńską, a więc ona została panią biały, a córka kiedy się rodziła, no to urzędnik zapytał, czy ona ma mieć formę biały, czy biała, no to wtedy mąż, ojciec, który rejestrował, Mówi, no to oczywiście dziewczynka, no to dlaczego biała, to biała. Biały, dlaczego biały, niech będzie biała. I co ciekawe, na przykład jeżeli by się zdarzyło, a może się tak zdarzyć, że to mąż przyjmuje nazwisko żony, a żona nazywa się biała, to on też może być albo biały, albo też biała. Tylko co ciekawe, bo to wtedy już nie byłby przymiotnik i byłby, byłoby to nazwisko takie jak Wałęsa, Wajda czy, no, czy pewnie Kulesza. Urzeczownikowiłoby się, ale prawdę mówiąc, nie słyszałam o, takim, o takiej sytuacji. No to czekamy na odważnego. No Czekamy na odważnego. Wesołego śmigusa. Y, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy wesoły śmigus? Tak, śmigus jest cały czas za oknem. To już może wesołego jajka wszystkim Państwu i Panu redaktorowi też. Katarzyna Kłosińska, dziękujemy. Dziękuję. at the time. He's gone. Chris Isaac w programie trzecim w audycji popołudniowej 17.30. Radosław Mróz. Minister Obrony Narodowej nie podjął jeszcze decyzji, czy formalnie zgłosić w prokuraturze sprawę podsłuchu odkrytego w jednej ze stołecznych restauracji. Wojskowy kontrwywiad odkrył podejrzenie urządzenia przed spotkaniem Tomasza Siemoniaka z Holenderską Minister Obrony. Prokuratura czeka na wniosek z Monu. Rzecznik resortu pułkownik Jacek Sońta mówi, że ta decyzja jeszcze nie zapadła i obecnie nasi wojskowi prawnicy analizują tę sprawę. Jeżeli tylko będzie podjęta decyzja, oczywiście będziemy o tym informować. Na prokuratura ocenia, że na razie nic nie wskazuje na to, aby kolejne znalezione w restauracji podsłuchy miały rejestrować spotkanie ministra Siemoniaka z jego holenderską odpowiedniczką. Pyongyang, pręży muskuły. Kora Północna znów wystrzeliła cztery pociski krótkiego zasięgu. Wszystkie spadły do morza żółtego zachodnich wybrzeży tego kraju. Takie informacje przekazuje Kora Południowa. To jest już trzecia Taka próba w tym miesiącu pierwsza miała miejsce potem jak Korea Południowa i Stany Zjednoczone rozpoczęły wspólne manewry wojskowe. Francuskie Zgromadzenie Narodowe wydaje wojnę anoreksji w świecie mody. Z wybiegu mogą zniknąć zbyt chude modelki. Jest już projekt ustawy w tej sprawie. Propozycja nowego prawa przewiduje karanie agencji zatrudniających anorektyczne, zbyt chude lub niedożywione modelki. Za taki czyn grozi pół roku utraty wolności 75 tysięcy euro grzywny. W tekście podkreślono, że nie wolno pracować jako modelka dziewczętom, których masa ciała jest mniejsza niż określają to normy ustalone przez francuskie władze sanitarne. Nie sprecyzowano w jaki sposób i kto będzie sprawdzał, czy modelki nie spełniają wymagań wagowych. Minister zdrowia Marisol Touraine w trakcie dyskusji wyraziła zaniepokojenie sytuacją, jaką obserwuje się. Na wybiegach w czasie pokazów mody. Defilujące kobiety są najczęściej bardzo chude. Na wiadomość, jaka napłynęła z sali Zgromadzenia Narodowego, gdzie przegłosowano poprawkę w tej sprawie, negatywnie zareagowały agencje, które potępiły decyzję deputowanych, wyrażając ubolewanie, że do jednego worka wrzuca się anoreksję i szczupłą sylwetkę. Przewodniczący Stowarzyszenia Skupiającego 40 francuskiej agencji przypomniał, że anoreksja jest chorobą na podłożu psychologicznym i nie ma nic wspólnego ze zgrabną linią ciała. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejne informacje. Informacje w trójce o 18.00. Zapraszamy. Jutro wciąż zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego miejscami słabe przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a na zachodzie nad morzem deszczu. Po południu, gdzieniegdzie, możliwe burze. Nieco cieplej niż dziś, od 5 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. No, rzeczywiście, święta Wielkanocne bez jajek trudno sobie wyobrazić. Jeszcze kilka lat temu, jak pamiętamy, eksperci przestrzegali, by nie przesadzać z jedzeniem. Straszono wysoką zawartością cholesterolu. Okazuje się, że dziś jajką jest jak najbardziej wskazane. Co kryje w sobie jajko? Kurczaka, życie. Niespodziankę. A jaką? Smaczną, niesmaczną? Smaczną. Jajko to jest taka prawdziwa kapsuła żywieniowa. Agnieszka Piskała, dietetyczka programu edukacyjnego Żyj Smacznie i Zdrowo. W jajku są praktycznie wszystkie składniki odżywcze, jakich potrzebuje człowiek. Czyli od witaminy A do żelaza, białko, tłuszcze i węglowodany. Żółtko to też białko i paradoksalnie w żółtku jest więcej białka niż w białku. Praktycznie taka tabletka multivitaminowa tylko w większej postaci. Jedyna rzecz, której nie ma w jajku to witamina C. Co trzeba dać kurkom, żeby były smaczne jajka? W lato najsmaczniejsze będą jajeczka, jak kurka sobie sama chodzi po podwórku. Pani Bożena hoduje kury. Skubnie zielonej trawki, żwirku i wiadomo, że jeszcze dokarmia się zboża, można posypać. Natomiast w zimę, no to nie ma zielonej trawki, to sypuje się żwirek do kurnika, żeby kurki miały sobie co grzebać i wybierać kamyczki. No wiadomo, zboże, a najlepsze jest Niektóre składniki w jaju można modyfikować żywieniem. Profesor Jan Jankowski z Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Niektórych nie, w minimalnym stopniu. Natomiast żywienie kury na smakowitość jaj, zapach, na cechy sensoryczne jaj i świeżość jaja. A jajko ma cholesterol? Ma. Dużo tego? Nie, chyba nie za dużo. Jajka zawierają cholesterol, jest on zawarty w żółtku jaja, natomiast pamiętajmy też, że w jajku jest również lecytyna, która obniża poziom cholesterolu. Jest wiele innych produktów pochodzenia zwierzęcego, które są dla naszego cholesterolu i dla naszych żył bardziej niebezpieczne niż to niewinne jajko. A ile tych jajek niewinnych możemy zjeść? Są Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, które mówią, że możemy jeść jedno jajko dziennie, natomiast jest też kwestia osobnicza. Jajka są bardzo dobrym produktem dla sportowca. Pani Irena, trenerka fitnessu. Białko z jajek jest jednym z lepiej przyswojalnych i bardziej wartościowych, także sportowcy jedzą bardzo dużo jajek we wszelkich możliwych formach. Oczywiście można zbudować masę mięśniową jeśli chodzi o redukcję, no to oczywiście bardziej będziemy bazować na białku niż na żółtku, które jest bardziej tłuste. A jakie żółtko powinno być? Płynne, niescięte, A takie pomarańczowe. Faktem jest, że ze względu na zawartość barwników w kukurydzy, kury żywione paszą z udziałem kukurydzy mają lepiej wybarwione żółtko. Dla mnie jest niezrozumiałe, dlaczego konsumenci za wszelką cenę poszukują żółtka pomarańczowego, a nie żółtego. Przecież gdyby żółtko miało być pomarańczowe, to nie nazwałoby się żółtko. Często również wybarwia się żółtka jaj, karotenoidamy syntetycznymi. Żółte znaczy, że jest droższe. Tego nie powiedziałem, jest naturalne. Najbardziej lekkostrawnym, można tak powiedzieć, jajkiem jest jajko na miękko lub jajko sadzone. Ważne jest, aby było ścięte białko, natomiast żółtko może być w postaci płynnej. Jajko na twardo już jest bardziej ciężkostrawne, ponieważ zmieniona struktura żółtka powoduje, że organizm ma większe problemy z przetrawieniem. No i oczywiście wysoka temperatura powoduje też, że tracimy większość składników odżywczych, przede wszystkim witamin z grupy B. Takie jajko może się stać bombą biologiczną, jak za długo przybywa. Po poza odpowiednimi warunkami przechowywania. Jajka, w pozorom, mają bardzo krótki termin przydatności do spożycia. To jest około dwóch tygodni. Wsadzamy jajko do miski z zimną wodą. Jeżeli jajko pójdzie na dno, jest bardzo świeże. Jeżeli zatrzyma się w połowie, jest średnio świeże. Natomiast jeżeli wypłynie na powierzchnię wody, to niekoniecznie musimy takie jajko dodawać do potraw. Co ciekawe, Japończycy, którzy cieszą się długim życiem, jedzą ponad 350 jaj rocznie. Polacy średnio o połowę mniej. O jajko pytała Anna Rokicińska. Chris Ria. The little girl she said to me. What are these things that I can see Each night when I come home from school When mama calls me in for tea Oh, every night a baby dies And every night a mama cries What makes those men do what they do To make that person black and blue Grandpa says They're happy now They sit with God In paradise With angels' wings And still somehow It makes me feel Like I'm Tell me there's a heaven Tell me that it's true Tell me there's a reason Why I'm seeing PULS TRÓJKI Zaprasza Marcin Zaborski Wielki Piątek. Dzień, w którym nie tylko w kościołach, ale na ulicach wielu miast odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a w wielu miejscach także misteria Męki Pańskiej. Jaka jest ich symbolika? Nie tylko ta religijna. O tym dziś w Pulsie Trójki, w rozmowie z naszymi gośćmi. Profesor Andrzej Wójtowicz, socjolog religii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Witam. I ksiądz dr Marek Kotyński, teolog z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdy teolog patrzy na organizowane dziś Misteria Męki Pańskiej, czy uliczne drogi krzyżowe, to na jaką symbolikę przede wszystkim zwraca uwagę? No Przede wszystkim na odzwierciedlenie w jakiś sposób tego, co stało się właśnie w Wielki Piątek, to znaczy męki Chrystusa, Jego śmierci. I symbolika oczywiście jest z, związana przede wszystkim z wydarzeniami opisanymi w Biblii. Ale jest główny sens tej symboliki, czyli obchodów, obrzędów polega na tym, że medytujący chcą dotrzeć do tych przeżyć, które towarzyszyły Chrystusowi. To tak na pierwszy, na pierwszym stopniu. Natomiast chodzi o to, by w jakiś sposób utożsamić się z tym, z tym doświadczeniem, przede wszystkim z doświadczeniem zbawienia. No, ta medytacja, to doświadczenie odbywa się w różnych miejscach. To są wnętrza kościołów, ale też są to dróżki kalwaryjskie, to są miejsca kaźni, to są miejskie place i ulice, a nawet parki sanatoryjne, czy tory wyścigów konnych dzisiaj, panie profesorze. To te misteria, oczami socjologa religii oglądane, przynoszą odpowiedź na pytanie, Dlaczego chcemy brać udział w oglądaniu cierpienia? Tajemnica tego dnia sięga zarówno w głąb historii, każdej jednostki, każdej zbiorowości, która bez tajemnic zrozumieć się nie daje. I teraz idzie o to, że w tym dniu w sposób szczególny one domagają się rozumienia, obchodu, obrzędu, bo tylko przez obrzęd, przez doświadczenie daje się ona wysłowić, nazwać, przyswoić w części przynajmniej zrozumieć. Czyli y, ch chcemy brać udział w tego typu wydarzeniach, w tego typu misteriach, żeby zrozumieć tajemnicę? To jest podstawowa historia tego dnia, podstawowy wymiar tego dnia, ponieważ wtedy uświadamiamy sobie, jak niewiele rozumiemy z naszej biografii, z naszej historii, z naszej genezy, Zawsze się rozległości, a także z naszego przeznaczenia. Pytanie, czy to jest tajemnica, którą da się zrozumieć, to znaczy czy da się ją objąć rozumem? No właśnie, to jest podstawowa kwestia tak naprawdę, bo nie chodzi tu o zrozumienie powiedzmy samego przebiegu procesu i męki Chrystusa. Natomiast chodzi tutaj o coś więcej. To znaczy, bym powiedział tak, nawet nie tyle zrozumienie, co kontemplację. Dlatego, że tak jak słusznie Pan Profesor powiedział, chodzi tutaj o tajemnicę I my dostęp do tajemnic właśnie mamy poprzez ryty, poprzez symbolikę, poprzez obrzędy. Te obrzędy dają nam szansę, oczywiście dzięki wewnętrznej postawie otwartości, którą w chrześcijaństwie nazywamy wiarą. Właśnie tę kontemplację, to znaczy to docieranie, to stykanie się, zwłaszcza, że my w chrześcijaństwie wierzymy, że tak naprawdę u Boga nie ma czasu, a zatem w jakimś sensie, poprzez wiarę, te rzeczywistości stają się nam dostępne i my uczestnicząc w tych rytach w jakiś tajemniczy oczywiście sposób, dlatego bo wiara jest tajemnicą, darem od Boga, dotykamy tych tajemnic, to znaczy uczestniczymy w tych rzeczywistościach duchowych. uczestniczą w tym, co zewnętrzne również. Te najstarsze misteria pasyjne w Polsce to jest Kalwaria Zebrzydowska organizowane tam od XVII wieku. Większość jednak narodziła się w wieku XX, a najwięcej z nich w ostatnim ćwierćwieczu. Panie profesorze, czy misteria męki pańskiej współczesnemu człowiekowi są potrzebne dzisiaj bardziej niż 100, 200 czy 300 lat temu? Kultura zawsze żyła tymi misteriami od początku, to znaczy od czasów kształtowania się wyraźnych, historycznych form chrześcijaństwa. I tak jak chrześcijaństwo upowszechniało się w formach. Kultowych, dogmatycznych, organizacyjnych, instytucjonalnych, to niosło te motywy, wokół których zbudowało swoje znaczenia. W związku z tym te misteria są niezbędne do tego, żeby chrześcijaństwo w ogóle zdefiniować, określić, odpowiedzieć na pytanie, po co ono jest, bo ono wyraża się przez misteria, przede wszystkim przez misteria, a do tego dołączają się rozmaite formy świętowania wizualizacje, manifestacje, inscenizacje bo misteria też domagają się tego rodzaju przedstawień w formie swoistego dramatu, w którym każdy ma udział albo jako uczestnik, przede wszystkim jako uczestnik, czasem tajemny uczestnik, skromny, dyskretny, albo czasem występuje w szczególnych rolach, jak w niektórych kulturach łacińskich myślą Ameryce Łacińskiej Środkowej, czy na Filipinach gdzie te formy misteriów przekształcają się w widowiska zgoła krwawe z którymi zresztą Kościół walczy nie zgadza się z nimi, ale gdzieś w dyskrecji to się toleruje no właśnie to, na, na Filipinach Wielki Piątek no, zwykle kilkudziesięciu ludzi poddaje się y, takiemu ukrzyżowaniu fizycznemu y, cierpieniu y, po co ludzie to robią? gdyż każda kultura oferuje formy ekstatyczne, to znaczy jeśli mamy do czynienia z Wielkim Piątkiem, z ofiarą krwi, to bywają ludzie środowiska, które biorą to na siebie w sposób dosłowny. Krew musi być przedmiotem żywego doświadczenia. Musi być przeżyciem, inaczej staje się tylko opowieścią coraz bardziej odległą od doświadczenia. Te kultury ekstatyczne, gorące, żyją tego rodzaju scenizacjami, tym teatrem, para w każdym razie dramatem, do którego głębokich treści odsyłają swymi przedstawieniami, swoimi formami rzeczywiście buzącymi grozę, ponieważ tam w kudat. Na północ od Manili kilkunastu, czasem więcej, mężczyzn poddaje się żywemu ukrzyżowaniu. Rzecz prosta nie do finału z Golgoty, ale bywa bardzo zagrażającemu życiu. No właśnie i tutaj na przykład kilka lat temu przewodniczący filipińskiego episkopatu e, mówił tak, kościół rzymski nie zachęca do tego rodzaju praktyk, lecz nie uznaje ich za grzech. Tak, trudno może powiedzieć, że jest to grzech. W każdym razie po prostu jest to bardzo sprawa taka ludzka, bym powiedział, czyli właśnie kwestia antropologii. My potrzebujemy pewnych doświadczeń, czasem doświadczeń mocnych, zwłaszcza w naszej kulturze, że tak wspomnę chociażby film Pasja, prawda, który był krytykowany za krwistość jego przedstawienia. Jesteśmy nieprzyzwyczajeni już jakby do, do tego rodzaju rzeczy. A z drugiej strony potrzebujemy, żeby obudzić w nas to doświadczenie ludzkie. To doświadczenie ludzkie jest bardzo ważne, żeby dotrzeć do tego doświadczenia, nazwijmy to i dlatego trudno powiedzieć, że, że, że to jest jakoś negatywne, bo w rzeczywistości, również w religii żydowskiej, z której chrześcijaństwo czerpie, oczywiście pełnymi garściami, kwestia krwi była czymś szalenie ważnym. Do dzisiaj zresztą jest. Mianowicie krwią dla oczyszczenia skrapiało się naczynia święte. Zresztą o tym dzisiaj akurat traktują czytania w godzinie czytań w brewiarzu, czyli po prostu w modlitwie kościoła, gdzie ta krew miała oczyścić, a oczyścić przez to, nie tylko przez sam symbol pokropienia, powiedzmy naczyń człowieka, czy, czy tylko to, ta krew miała być jakimś, byśmy warunkiem, czy, czy elementem, które zapewnia to doświadczenie wewnętrzne, głębokie. I tak, i to się dokonało zresztą na krzyżu. Te przykłady z Filipin wydają się nam egzotyczne, ale jeśli przypomnimy sobie polskich pątników wędrujących na Kalwarię przed laty, przed wiekami, to przecież oni też udręczali swoje ciała, no, wkładali kamienie do kieszeni, żeby było ciężej wejść po Górę i wkładali na głowy ciernie, żeby no, ta krew też się pojawiła. Ponieważ w tym dniu mamy do czynienia z takim centrum rytu ofiarniczego. a W tej najgłębszej warstwie. Ona wręcz domaga się swojego kryzysu. Socjologowie, antropologowie mówią o kryzysie ofiarniczym, określonym cyklu ich przedstawień. Ten kryzys właśnie kulminuje w, w obrzędzie chrześcijańskim, ponieważ on zamyka cykl ofiar krwawych i zaczyna się epoka ofiar bezkrwawych. Stąd tak głęboki sens przełomu chrześcijaństwa w kulturze i w dziejach, w historii. To nie jest byle co, to nie jest jedno z wielkich świąt. To jest centrum wszystkich świąt. W związku z tym kryzys ofiarniczy rozpoczyna Nowe dzieje w historii i nowe dzieje w kulturze. Krótko mówiąc, doświadczenie sięga do swych wizualizacji pierwotnych po to, żeby się tego motywu właściwie ofiarniczego pozbyć, że już nie ma ofiary krwawej że już nie ma a, tego motywu, o którym ksiądz pięknie mówił, mianowicie musi być krew baranka tak, jak było w obrzędach Paschy. Musi być krew baranka tak jak wtedy, kiedy w jedno święto w roku w w Jom Ha Kipur, arcykapłan skrapiał, jak wiadomo, krwią baranka, wieko niegdyś Arki, a teraz stół ofiarny. Od tego momentu Kończymy już z tym wydarzeniem, skończymy z tą inscenizacją i zaczyna się inna formacja kulturowa, ale zaczyna się od Wielkiego Piątku. Tak, chodzi o ofiarę bezkrwawą, mianowicie to znaczy, odkąd Chrystus złożył siebie w ofierze, a zatem przelał właśnie krew, chrześcijanie wierzą, że od tej, i zrobił to raz na zawsze. Nie potrzeba zatem już drugich, innych ofiar. Stąd też my celebrujemy to w misterium, to znaczy poprzez chleb i wino, prawda, które staje się ciałą krwią Chrystusa, które jakby uobecnia tamtą ofiarę, tak przynajmniej jest w naszej wierze. Natomiast chciałbym zwrócić na jeszcze inny dosyć interesujący aspekt tego przeżycia chociażby krwi, prawda, czy, czy cierpienia, czy tego kryzysu, o którym świetnie pan profesor tutaj powiedział. Mianowicie... Co to daje od strony takiej ludzkiej, antropologicznej? Daje to też taką szansę wyzwolenia się z pewnej rzeczywistości wirtualnej. Człowiek zawsze ulegał pewnym takim, no pewnej iluzji tego życia, mm, dlatego że, no, żyjąc wydawało mu się, że będzie żył wiecznie, zawsze, zawsze dążymy do czegoś takiego. I właśnie, żeby wyrwać człowieka z tej iluzji, potrzeba czasem takiego mocnego uderzenia, żeby zobaczyć, że to wszystko jest jednak przemijalne, tak jak uczestnictwo chociażby w pogrzebie, czy uczestnictwo, powiedzmy, no, no w doświadczeniu jakiegoś, jakiegoś kryzysu, czy oglądanie nawet powiedzmy śmierci, czy coś. To jest, to jest coś takiego, co wyprowadza człowieka, znaczy stawia głęboko na, na ziemi i nie pozwala że tak powiem bujać w obłokach. Ale z drugiej strony to daje też szansę, jeśli jest to oczywiście w klimacie rytu religijnego, daje też szansę dotknięcia tych rzeczywistości właśnie głębszych, duchowych, którym, o którym my chrześcijanie wierzymy głęboko. I kolejny pewnie aspekt, to daje szansę bycia razem. Takie misterium męki pańskiej, misterium pasyjne, czy nabożeństwo drogi uliczne czy plenerowe. No i tu przywołuję pamięcią to, co dzieje się w Meksyku. Wspomniał o tym pan profesor. No, takim przykładem bardzo obrazowym jest to, co dzieje się w jednej z dzielnic Meksyku, gdzie rokrocznie około miliona ludzi gromadzi się, żeby wziąć udział w takim nabożeństwie i ci ludzie tygodniami przygotowują to wydarzenie, tygodniami rozdzielają role, szyją kostiumy, budują scenę, koordynują próby. Są razem. Ponieważ kultura bez wspólnoty obejść się nie może. Kultura bez swojego najważniejszego wyrazu, czyli świętowania również swojego dramatu, nie może być przekazywana, nie może ustanowić tradycji. Każde z tych wydarzeń wiąże ludzi najmocniejszymi emocjami, a emocje z kolei są tłumaczymi zespołami symbolicznymi, do których się odwołują. To święto centralizuje najważniejsze sekwencje symboliczne naszej kultury. To znaczy śmierć wieczność, tymczasowość, Dzień Sądu, Dziś Ira, Dziś Illa, które weszły jako motywy, weszły do kultury europejskiej, tej wysokiej tej niskiej, przecież mamy wspaniałe pod tym względem um, motywy obecne w naszym codziennym doświadczeniu, które a, są wyrazem ciągłości tego wydarzenia wielkopiątkowego i doświadczenia codziennego, bo one przeszły przecież do rytu również żałobnego. Tak, oczywiście. codziennych zdarzeń, które dotyczą wszystkich. Ja bym tutaj trochę pomniejszył ten motyw iluzji, o którym Krzynsz mówił. Myślę, że iluzja to jest taka forma, która charakteryzuje jednak coś wyjątkowego. Doświadczenie codzienne nie jest iluzoryczne. Doświadczenie codziennie jest sugruntowane w poczuciu przemijalności i to poczucie przemijalności jest dlatego tak silnie zaakcentowane w tym dniu, które kończy się swoistym optymizmem w końcu. Tak, a z drugiej strony jednak ciągle mamy do czynienia, mimo że jesteśmy bardzo realistami dzisiaj, w takim, takim właśnie łudzeniu się, to znaczy jakby my dobrze wiemy, mamy poczucie realizmu głębokie z jednej strony, z drugiej strony te nasze wyobrażenia, chociażby o własnej wielkości, chociażby o, o, o, o świecie, prawda, o tym, że, że życie się nie kończy właściwie, nie? Prawie, prawie żeśmy wyeliminowali z życia te elementy przez wiele. No, ogląd oswoiliśmy je na przykład oglądając thrillery, czy horrory, czy, czy, czy jakieś inne mocne doświadczenia, prawda? Ale myśmy je oswoili po to, żeby jakby, jakby nie myśleć o tamtym. Natomiast takie poczucie, powiedzmy takie, ta, taki cios chociażby, czy cierpienie, czy on wy, wyprowadza nas jakby z tych, powiedzmy takich yy, iluzji. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o to doświadczenie wspólne, które oczywiście w religii jest czymś bardzo ważnym. Zresztą nie tylko odnośnie negatywnych, takich trudnych doświadczeń. Myślę tutaj chociażby na przykład, żeby zmienić trochę jakby kontekst yy, chociażby o, o karnawale. Prawda? Karnawał jest... Yy, wspólnotowy. Dlaczego? Dlatego, że tam dzielimy z kolei radość wspólną i radość nam jest, nie, nie jest tak, do, tak dostępna, czyli nie potrafimy się cieszyć bez podzielenia się. Podobna rzecz dzieje się chociażby właśnie w Drodze Krzyżowej w innym kontekście. Optymizm, optymizm, jasna myśl na koniec, niech będzie płętą, no bo radość to jest to, do czego te święta nas prowadzą. Ksiądz dr Marek Kotyński, profesor Andrzej Wójtowicz, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Marcin Zaborski,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 Poruszają wyobraźnię. 247 cm. Oderwać te 3-kilogramowy sprzęt. Leci, leci, leci i bardzo daleko. 90 lat. Polskie Radio.pl Żegnamy reklamy.